ani pragnąć I nie padnie na nich słońce Ani żaden upał Ponieważ baranek Który jest pośród tronu Będzie ich pasu I prowadził do źródeł żywych wód I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu Bracia i siostry jak czytamy we wcześniejszych rozdziałach tej księgi, niebo jest miejscem pełnym chwały, pełnym podziwu dla Boga, zachwytu Bogiem, pełne nieustannego wołania święty, święty, święty, pełne nieustannego wołania dziękczynienia i uwielbienia za wielkie dzieło zbawienia. I my na ziemi, bracia i siostry, dzisiaj, zanim Dałby Bóg, abyśmy wszyscy tam się znaleźli, wśród tego wielkiego tłumu ludzi z języków i plemion i narodów. Zanim z łaski Bożej staniemy tam i będziemy śpiewali tą dziękczynną pieśń dla naszego Boga Zbawiciela, dzisiaj, będąc tutaj na ziemi, możemy mieć udział w tym uwielbieniu i w tej chwale, której Bóg jest godzien. Oczekując tego wielkiego dnia, przyjścia Jego Królestwa w całej swej chwale i mocy, otarcia wszystkich łez, zabrania mozołu, tych wszystkich niedogodności życia na tej ziemi, która jest przeklęta z powodu grzechu. Dzisiaj mamy ten przywilej, mamy tę możliwość, by w imieniu Pana Jezusa przystąpić do tronu Boga Żywego. I czytamy, że przez Niego mamy przystęp do tronu łaski do samego Boga, do tego zgromadzenia, które dzień i noc w niebie zachwyca się Bogiem, wielbi Boga i składa Mu dziękczynienie. My dzisiaj w tym skromnym pomieszczeniu, dalekim od blasku nieba, dalekim od chwały nieba, od tych wszystkich wielkich głosów, które tam rozbrzmiewają i tych kolorów, które tam biją z tego tronu, przez wiarę Możemy zbliżyć się do Boga żywego. I Bóg, będąc wszechmogącym Bogiem, jest w stanie usłyszeć każdego z nas, bracia i siostry. I tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy już dawno zaczęli Go wielbić. I tych, którzy już skończyli Go wielbić dzisiaj na ziemi. I tych wszystkich, którzy razem z nami, będą Go wielbić. Będą Mu śpiewać, będą się do Niego modlić, Będą rozważać Jego święte słowo. Ten wszechmogący, wszechobecny Bóg jest w stanie dzisiaj wejrzeć w każde z naszych serc. I On szuka chwalców. Czytamy, że Bóg szuka chwalców, ale nie byle jakich chwalców, ale nie wszystkich chwalców. Jest wielu chwalców, których On nie szuka i z których nie jest zadowolony ale szuka tych, którzy będą mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Wielu chrześcijan dzisiaj kładzie wielki nacisk na oddawanie Bogu w ciele. Jak głośno mówią, jak głośno się zachowują, jakie gesty wykonują, skupiają się na ciele, na tych wszystkich rzeczach zewnętrznych. Kościół w swym uwielbieniu obrasta w ceremonie, w różnego rodzaju zewnętrzne aspekty chwały. Ale Bóg przede wszystkim jest zainteresowany chwałą w duchu. To nie znaczy, że nie mamy wyrażać na zewnątrz tej chwały, ale tak daleko ona jest wartościowa, jak daleko w duchu jest Mu chwała oddawana. To wszystko, co robimy na zewnątrz, czy podnosimy nasze ręce, czy skłaniamy nasze głowy, czy klękamy nabożnie, jakiekolwiek gesty wykonujemy na zewnątrz, one nabierają jedynie wartości, jeśli pokrywają się z tym, co dzieje się w naszych sercach, w naszym duchu. Bóg patrzy na serce. Bóg nie da się ogłupić, okłamać naszą zewnętrzną religijnością, naszym uśmiechem, naszymi pięknymi, kwiecistymi słowami, najpiękniejszymi gestami to na nas może robić wrażenie, to dla nas może być ważne. Te istoty będące przed Bożym Tronem doskonale to wiedzą. My natomiast na ziemi mamy skłonność do tego, by przykładać większą wagę do tych zewnętrznych rzeczy niż do tych ukrytych, wewnętrznych. Bóg natomiast oczekuje chwały w duchu i w prawdzie. To znaczy, że w tym, co pojawia się na naszych ustach, nie ma niczego, czego nie byłoby w naszych sercach. To słowo wprawdzie można inaczej tłumaczyć w szczerości, w uczciwości. Czasami pieśni, które śpiewamy, nijak nie odzwierciedlają prawdę naszego życia. Są napisane w zniosłych momentach uniesienia i uwielbienia dla Boga, ale my, śpiewając je tutaj na ziemi, czasami Nijak nie umiemy się z nimi utożsamić. Obyśmy wzrastali do tego miejsca, w którym będziemy je mogli śpiewać w prawdzie. Ale biada nam, jeśli w naszych modlitwach posługujemy się czymś takim. Kiedy mówimy rzeczy, które nie są prawdziwe, które po prostu mają zabrzmieć w uszach braci i sióstr, ale Bóg patrząc na nie nie ocenia ich jako prawdziwe i szczere. Tego się strzeżmy, abyśmy nie byli pochopni w wypowiadaniu słów przed Bogiem, ale to, co mówimy, żeby było prawdziwe i szczere. Jeśli jesteś dzisiaj w dobrym nastroju, rozradowany, to dziękuj Bogu, to wielbi Go i wyraź tą wdzięczność, ale jeśli jesteś smutny, jeśli jesteś przygnębiony, jeśli coś Ci ciąży na sercu, to nie udawaj, że jesteś wesoły. Nie musisz niczego grać przed Bogiem i przed nami też nie, nie potrzebujemy tego, nie szukamy tego, nie oczekujemy od Ciebie, że będziesz skakał pod sufit i cieszył się, jeśli jesteś smutny. Jeśli jesteś smutny, jeśli jesteś przygnębiony, jeśli coś jest ciężkiego na Twoim sercu, to bądź sobą, bądź prawdziwy przed Bogiem. Bóg tego oczekuje i my będziemy zbudowani Twoją szczerością, a nie Twoją fasadą jakiejś sztucznej radości, czy optymizmu, czy czegokolwiek w tym rodzaju. Bóg oczekuje uwielbienia w prawdzie. Jeśli złamanym sercem przychodzisz do Niego, to wielbisz Go. Jeśli uniżonym, skruszonym sercem, pełnym jakiegoś niepokoju czy obawy, ale szczerze przychodzisz do Niego, to jest to Jemu milsze niż jakieś puste słowa mówiące o wzniosłości Twojej chwały i miłości i czegokolwiek innego. Tego Bóg szuka. Bóg szuka szczerości, prawdy i takimi przyjdźmy do Niego. Przyjdźmy do Niego, upewniając się, co jest w naszych sercach i to Mu przynieśmy. Złóżmy to przed Nim w ufności, iż w Jezusie Chrystusie miłuje nas, przyjmuje nas i odpowie na nasze modlitwy, odpowie na nasze wołanie. Mamy dzisiaj wielki, wielki, wielki przywilej zbliżyć się do tronu łaski, do tronu Boga żywego, oddać Mu dziękczynienie, Chwałę i cześć, ale czyńmy to w duchu i w prawdzie, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, tak jak to jest Jemu miłe, tak jak On oczekuje tego od swojego ludu. Niechaj Duch Święty dopomoże nam wszystkim uczcić naszego Boga w duchu i w prawdzie. Powstańmy proszę. Dziękujemy, kochane Ojcze, że po raz kolejny możemy się tu zgromadzić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Ci chwałę i cześć aby śpiewać Tobie pieśni uwielbienia i chwały i pragniemy, by każda z tych pieśni pokrywała się z naszym sercem, z naszym życiem. A jeśli tak nie jest, wybacz nam, Panie, i pomóż nam. Pomóż nam zdążać na te wyżyny uwielbienia, na te wyżyny wiary, zwycięstwa w Tobie. Prosimy, by Twój Święty Duch wsparł nas i dzisiaj w naszej słabości. Z kimkolwiek sercem przyszliśmy na to miejsce, daj nam, Panie, otworzyć nasze serca przed Tobą, złożyć na Ciebie wszelką troskę, wszelki ciężar, cokolwiek jest w naszym życiu, co gniecie nas i czego się obawiamy, daj nam przyjść z tym do Ciebie, który masz ukojenie, który dajesz swój pokój, który przewyższa zrozumienie, nie tak jak świat daje. Panie nasz, modlimy się, byś pomógł też nam wyrazić naszą wdzięczność, naszą miłość, nasze uwielbienie, które pragniemy Ci przynieść, rozumiejąc, że jesteś wielkim Bogiem i godnym wszelkiej chwały. Prosimy o pomoc Twego Ducha, aby każda pieśń, którą śpiewamy, każda modlitwa, którą wznosimy głośno czy w naszych sercach, składamy przed Tobą. Były wyrazem prawdy, były wyrazem szczerości. Zachowaj nas od obłudy, zachowaj nas od pustych sloganów, Zachowaj nas, Panie, od nierozumnego paplania przed Tobą. Daj, by nasze modlitwy znalazły upodobanie w Twoich oczach, byś Ty rozradował się nami i byś nam błogosławił. Modlimy się, Panie, o cały Twój Kościół, który gromadzi się na tej ziemi, aby Ciebie wysławiać, o naszych braci i siostry, którzy dzisiaj zgromadzą się w imieniu Jezusa, aby wielbić Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Błogosław Twój Kościół i bądź obecny w Duchu Świętym w każdym jednym zgromadzeniu Twych dzieci. I błogosław, kochany Panie, i przemawiaj, i objawiaj siebie w swej łasce, dobroci. Prosimy o Twe łaskawe działanie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. przed Tobą coś udawać, jeśli jest w nas jeszcze coś, co, co blokuje naszą szczerość przed Tobą, co sprawia, że chcemy ukryć się z czymś, daj nam Panie to jasne wejrzenie w tą prawdę, że Ty wszystko wiesz i że u Ciebie jest i przebaczenie, i miłosierdzie, i łaska. Nie ma sensu od Ciebie uciekać, nie ma sensu chować się przed Tobą ani czego czegoś ukrywać nie chcemy nic udawać Panie. Chcemy modlić się do Ciebie tak jak jest, tak, to ty, tym co mamy w naszych sercach. Dziś mamy uwielbienie, mamy wywyższenie na Twojego imienia. To chcemy o tym mówić. Chcemy błogosławić Tobie i prosić o Błogosławił pobłogosławiu nas w tej społeczności, którą będziemy mieć dzisiaj. W tej modlitwie Panie, która upłynie dzisiaj z naszych serc. Daj nam Panie przeżyć dobry czas razem tutaj, przed Twoim drogiem. Abyś Ty był wywyższony. Amen. Amen. Amen. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z syjonu, byliśmy jak we śniegu. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, że to, to byliśmy weseli. Odmień, Panie losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, nie zbierają radości. Kto wychodzi z płaczem, niosąc jarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. I ja dziękuję Ci Pani za ten dzień, gdy mnie tu znalazłeś. Dzięki, w Grzechu. Dziękuję, że zbawiłeś mnie, że oczyściłeś serce, aby to wolne serce nauczyło się Ciebie kochać i nauczyło się kochać Twoje stworzenie. Dziękuję za te nieradość. Dziękuję również, że mogę spoglądać przyszłość, którą przygotowałeś dla nas, pełni nadziei i radości, bo jesteś dobrym Bogiem. Masz moc zachować od złego. Poznałem Twoją wierność, twoją łaskałość, Twoją dobrych. Dlatego chcę Ci podziękować serdecznie. Po pierwsze wyznać publicznie, że Ty jesteś mój Panem, że nie wstydzę się siebie ale cieszę się, czuję się zaszczycony, że jesteś moim Bogiem, moim Panem. Chcę również świadczyć nie tylko pośród zbawionych, ale pośród tych niezbawionych, że Ty jesteś cudowny, jedyny, najważniejszy. Dajesz życie, przygotowałeś dla nas mieszkania tam w niebie. Dziękuję Ci, że jesteś Pani, że ja mogę tu być z tymi których wywołałeś. Panie ja dziękuję ci, że ty masz wgląd w serce Panie nasze, że ty widzisz wszystko Panie i chwała ci za to, że ty jesteś Bogiem sprawiedliwym Panie, że osądzasz sprawiedliwie i dajesz też, Panie, wgląd wszystkim tym, którzy pragną tego i przychodzą do Ciebie wgląd właśnie w serca nasze. Panie, dobrze jest być Twoim sługą, Twoim dzieckiem. Dobrze jest, Panie, być pod Twoim osądem. Nie pod jakimś sądem ludzkim, Panie, niesprawiedliwym, ale pod Twoim sprawiedliwym i jakże łaskawym sądem. Dzień. Panie, dzięki Ci za to i badaj serca, Panie, nasz sił, dalej ukazuj nam, objawie, abyśmy zawsze byli w prawdzie, Panie, przed Tobą w duchu i w prawdzie. Panie, też prosimy, byśmy byli, Boże, wykonawcami słowa Twego zawsze, aby wiara nasza wypróbowana była, Panie, pragniemy tego, pragniemy zdążyć do tego, pragniemy tak żyć. Panie, dopomagaj, dopomagaj nam też dzisiaj na no, tym zgromadzeniu tutaj doświadczać Ciebie, Panie, doświadczać tej łaski przemieniającej, Panie, którą masz dla dzieci Twoich. Daj nam słowo Twoje, dotykaj serc, niech Twoje imię będzie, Panie, tutaj wywyższone. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Świata światłością, oświeć nas na swoją prawdą miłością, poświeć mnie, oświeć mnie, niech się Twój blask Przezbę do Ciebie Sprawdź mnie, pokaż Co ciemne jest we mnie Oświecznie o, Niech Ci Twój blask Chwałę Ojca objawia Jezu Twój święty duch Łonie Ojca niech nie. świeci nam. Gdy na Ciebie patrzymy, Panie, Ty przemieniasz nas nieustannie, z chwały chwałę, prowadzisz nas stale, byśmy życiem głosili Cię błagamy, o to prosimy, by Twój Święty Duch wlewał w nasze serca Twoją łaskę, by kochać, by służyć, by wielbić Ciebie. Prosimy o Twe przemożne działanie w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Wystąpiłeś Jezusie, odkupiłeś nas w na innych krzyków i śmierci. Dzięki. Ty, Pani, nas wybrałeś. przed założymy Ty chcesz, Pani, być z nami. Ty, Pani, modliłeś się do ojca, abyśmy Panu Pani z Tobą. Tylko Ty, ty Pani chcesz. bo ty jest to jest taka Twoja wola. Niech się zawsze dzieje, Twoja Pani jest W Twoim wymiarom, Panie. Amen. Amen. Tak Panie, pragniemy zmieniać się, pragniemy, abyś Ty to czynił. Panie, nie daj nam zadowolić się tym, co mamy. Nie daj nam zatrzymać się, Panie, w tym podążaniu za Tobą. Panie, pragniemy iść za Tobą, pragniemy Zraz. przemiany, zmienić, Panie. Dotykaj nas, Panie. przychodzić w słabościach naszych do Ciebie, Panie, po Twoją łaskę przemieniającą. Tę łaskę, Panie, ku zwycięstwu, ku zwycięskiemu życiu, Panie, bo Ty zwyciężyłeś i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 i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale żyłowanie tego świata <kliwanie> i ułuda bogactwa zaduszają słowo, i <kliwanie> plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten, Wydaje owoc jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Amen. Amen. Amen. Panie, daj nam tę łaskę, by nasze serca były jak ta dobra ziemia, która przyjmuje Twe słowo i zachowuje to słowo i doświadcza błogosławieństwa wzrostu owocu i plonu, który wielbi Ciebie. Daj, Panie, byśmy nie byli wiernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twego Słowa, aby owoc, który wydajemy, był owocem trwałym i był owocem, który się pomnaża ku Twojej chwale przez moc Twego Ducha. Amen. Amen. Panie Boże Wszechmogący, byłeś Bogiem naszym od wieków i mocnym ramieniem w przeszłości prowadziłeś swój lud i czyniłeś wielkie rzeczy na ziemi, wielkie znaki i cuda i Twoja chwała się objawiała. I Panie Twoje słowo mówi, że Ty się nie zmieniłeś, ale że jesteś ciągle ten sam. Panie dziękuję Ci za Twoją obecność tutaj, za to, że jest to wspaniałą rzeczą, być w tym miejscu, gdzie Twoja obecność się w sposób szczególnie manifestuje. Dzięki tak ci, jak Panie, panie. obiecałeś, że gdzie będą ludzie się spotykać w Twoim imieniu, Ty tam będziesz. Dzięki ci. Tak, Panie, wiem, że jesteś tutaj obecny w sposób wspaniały, w sposób cudowny. Panie, proszę Cię przemawiać w naszych serc. Prościmy. Po błogosław słowo zmiastowane. Prosimy, Ojcze. Po błogosław naszego pastora i, Panie, spraw, żeby w naszych sercach pojawiało się to pragnienie, które mówił psalmista, że nad wszystko pragnie Twojego świętego imienia chwały Twojego imienia pragnie ujrzeć Twoje oblicze i stać w domu Twoim Panie nasze życie przemija i ono rzeczywiście jest Panie jak taka chwila na tej ziemi ale Panie Twoje słowo trwa na wieki I Twoja chwała, Twoja obietnica i Twoje niebo i ziemia nowe, które stworzyłeś które przygotowałeś do Twoich świętych. To jest wieczna kraina, która nigdy nie przeminie. Chwała, to gdzie pani nigdzie pani. ludzie nie będą się rozstawać. Gdzie Panie powiedziałeś, że nie będzie ani łez, ani cierpienia, ani bólu, Dzień. ani żadnego nieszczęścia. Dzień. Dzień. Dzień. Dzień. Ale gdzie będzie wieczna chwała. Panie przemienie nasze serca. Prosimy. Wkładaj w nasze, w moje serce też to pragnienie, to pragnienie tych starodawnych mężów Bożych, którzy pisali Twoje słowo, którzy nam przekazali tą Biblię, że tego, czego jedynie pragną, to oglądać odlicze Twoje, chwały Twojego imienia i stać w domu Twoim. Tak jak Panie do Hebrajczyków mówi o tych starych mężach Bożych, że oni pielgrzymowali i ich celem nie było żadne miejsce na ziemi, ale szukali lepszej ojczyzny, która jest w górze. Panie, proszę, przemienię moje serce, Czyli innym, te tęskniącym do tego, co w górze, pragnącym tego, co jest chwalebne, Panie, pragnącym stałego siły tego, co chwalebne, i Panie, czyni każdego z nas takim. Może daj nam siły odeprzeć pokusy tego świata, daj nam siły odeprzeć miłość do tego świata i Panie, mieć to ciągle w sercu przekonanie, że Ojczyzna, którą widzimy na ziemi, to nie jest nasza ojczyzna. Że świat, który oglądamy naszymi oczami, to jest świat przemijający. Że Panie przygotowałeś coś nasz lepszego. Jeszcze raz Cię proszę, Panie, pobłogosław i słowo zwiastowane, bo wierzę, że będzie wspaniałym słowem. Prosimy, I pobłogosław do każdy Boże. z nas. Bo my tego potrzebujemy, Boże. Bo jak nas nie pobłogosławisz, to któż nas pobłogosławi, Boże? No nikt. Dlatego proszę Panie, Błogosław nas. Prosimy. Boże Wszechmogący, tym wspaniałym, cudownym, pełnym godności w imię Jezusa Chrystusa ci proszę. Amen. Amen. Amen. Amen. wywołać prosimy. nie być. Tak, Panie, Panie, prosimy. Prosimy, o prosimy prosimy, prosimy, prosimy, o, Mabusie, Dama, pochała, prosimy, prosimy, o Rani, jest schora Pana z dziećmi, Pana Mariusza. Ty widzisz, Panie, te wszystkie, które są wywołowane. Prosimy, abyś był z nimi, żebyś tak, Pani. Prosimy, prosimy, Panie. Prosimy. Prosimy, Panie, zmiłuj się, na nimi I daj im też dobry czas, Panie, tam, gdzie są. I też prosimy, abyś dotykał naszych serc Pani. Tak, Potrzebujemy tego dotknięcia Panie. Prosimy, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Pani też chcę wspomnieć, Panu, który jest w głosie. Więc tak, Boże, jeden, po panie, proszę, Aby pan miał dobry czas, Panie w Niemczech, y, gdzie będzie w pracy, aby świadectwem Panie, aby trwało przysłowie Twojej przy Tobie, Błogosław panie, panie Jezu, dzięki, że możemy modlić się o siebie nawzajem, jesteś dobrym Bogiem, który wysłuchuje. Chwała. Amen. Amen. Święty Pani nasz Boże, dzięki Ci, że tak nas umiłowałeś, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, którzy za nas mamy. to Panie zstąpiłeś tu, aby oddać swoje życie za nas, grzeszników, za tych, którzy nie byli świadomi tego, że swych grzechów. Tego, że odsuwamy się od Ciebie, Panie. Ty, Panie przez Ducha Świętego objawiasz nam swoją prawdę, objawiasz nam siebie, objawiasz nam grzech, który w Ciebie wcześniej nie uwierzyli. Dzięki Ci, Panie, za Twoje Słowo, które jest żywe, które daje życie, jest pokarmem trwałym. Dzięki Ci, Panie, że Ty jesteś tym problem, który stąpił z nieba. Dzięki Ci. Dzięki ci Pani i prosimy by ci, abyś dawał nam zawsze tego podobałyśmy. Togą się Pani karnili. To jest jeszcze problem z nieba plus który który wstąpił. Dzięki ci Panie, w Twoim imieniu Pani Zamba. Amen. Ty jesteś naszą siłą Naszą nadzieją Naszym ratunkiem Pomocą w utrapieniu pewną Dziękujemy, że ten Kto Tobie ufa Nie będzie zawstydzony Nie zawiedzie się Choć Panie czasami Twoje drogi zaskakują nas Twoje rozwiązania I Twój czas Nie zgadza się z naszym wyobrażeniem To jednak prawdziwie Nie zawodzisz tych, którzy Tobie ufają, którzy na Ciebie czekają. I prosimy, utwierdzaj nasze serca w wierze, w ufności, w cierpliwości, w wytrwałości. Abyśmy w swoim czasie oglądali Twoje wybawienie, Twoją łaskę i Twój owoc, który w nas sprawiasz w tym procesie czekania na Ciebie. Błogosław, prosimy Twe Słowo, błogosław Pawła, który będzie się z nami dzielił. I daj nam uszy do słuchania, daj nam wiarę, by przyjąć Twe Słowo i żyć w świetle tego, co Ty sam do nas mówisz przez Twoje Słowo i przez Twoje pokorne sługi. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone i uwielbione w nas. Prosimy w cudownym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Maciej modlił się o mnie, dziękuję bardzo, zawsze, zawsze to doceniam i jestem wdzięczny za Wasze modlitwy, ale dzisiaj Paweł będzie się dzielił Bożym Słowem i wierzę, że Pan Bóg użyje tych słów, aby zmieniać nasze życie, aby kształtować nas, aby uzdalniać nas do pełnienia Jego doskonałej woli. Zapraszamy, Paweł. Jak zawsze niezmiernie się cieszę, gdy mogę stanąć wśród was i zwiastować wam to, co noszę w sercu. Oczywiście dałby Bóg, żebym nie wyszedł poza Słowo Boże Żebym nie mówił rzeczy, które są moimi przemyśleniami A które mo mogłyby się kłócić ze Słowem Bożym Dlatego świadomy swoich niedoskonałości w języku Modlę się o to, by Bóg dał mi te słowo dla was. Dał mi w takim sensie, że żeby pilnował moich ust, mojego umysłu. Ja z natury jestem trochę chaotyczny, więc to też musicie mi wybaczyć i być może... być może... Czasem się rozgadam, czasem, czasem nie, ale wierzę, że mi wybaczycie to. Wierzę, bo nie jestem częstym mówcą, i... natomiast mam pragnienie się podzielić czymś z wami dzisiaj. Rozpocznę od Słowa Bożego z pierwszego listu świętego Jana Apostoła.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 Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i Wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Pozwólcie, że na moment przerwę. Jak się pewnie domyślacie, zamierzam mówić o Ewangelii. Mam nadzieję, że nie powiem niczego nowego, czego nie słyszeliście, Nadzieja ta wynika stąd, że ufam, iż Ewangelia jest głoszona pośród nas, że dzielimy się nią na co dzień, może nie w pełnym zakresie, może nie, nie, zawsze, nie zawsze tak, wiecie, do końca, od A do Z, od deski do deski, jak to się mówi, ale, ale wierzę, że każdy z nas Ewangelię słyszał. Mało tego, wierzę, że większość z nas mocą tej Ewangelii została zbawiona. Taką mam, taką mam ufność i właśnie dlatego dziś będę mówił do Bożych dzieci. Podkreślam to, kochani, bo wiem, że z tego miejsca, z pulpitu, powinny płynąć słowa kierowane do różnych ludzi. Na pewno do Bożych dzieci, bo to jest Kościół. Na pewno też do ludzi, którzy są jeszcze niezbawieni, bo tacy też przychodzą, tacy też pojawiają się, szukają. Na pewno też do ludzi, którzy być może sami o sobie wątpią albo nie są jeszcze przekonani o swoim zbawieniu. Natomiast dziś Będę mówił o Ewangelii, ale do Bożych dzieci. Oczywiście mam też dwa słowa do ludzi, którzy jeszcze nie są Bożymi dziećmi. I to też będę chciał króciutko się podzielić. Natomiast przesłanie moje główne będzie do was, jako do ludzi zbawionych i wierzących. Ktoś mógłby pomyśleć, że Ewangelia to taka nauka na start, to jest coś, co chrześcijanin słyszy od tego, który mu zwiastuje, zgadza się z tą Ewangelią, a później przechodzi do rzeczy głębszych, do rzeczy dalszych, do większych doktryn. Być może jest w tym część prawdy. Ja sam uwielbiam Słuchać kazań, które wyjaśniają doktryny chrześcijańskie. Bardzo lubię słuchać kazań, które napominają mnie i wiodą, prowadzą do świętego życia. Natomiast wiem i jestem przekonany, że żadne z tych kazań, żadne z tych, z tych nauk nie trafiłyby do mnie nigdy i nie wykonały swojej pracy, gdyby Ewangelia we mnie nie żyła, gdybym nie stał na fundamencie Ewangelii każdego dnia. Ja miałem taki okres w życiu, że słuchałem pięknych kazań doktrynalnych i pięknych wywodów kaznodziei, nie żyjąc Ewangelią. Nic z tego do mnie nie trafiało, wręcz przeciwnie, myślę, że... Myślę, że byłem jeszcze głupszy po tych kazaniach niż, niż na początku. Dlaczego jeszcze myślę, że Ewangelia jest ważna w życiu ludzi wierzących, w życiu dzieci bożych? Ona się nie zmienia, ona jest, ona jest ta sama, ja nie przychodzę do was teraz z inną Ewangelią, czyli inna Ewangelia jest dla niewierzących, a inna dla dzieci bożych. To jest ta sama Ewangelia, ale jest pewna różnica. Kiedy człowiek niezbawiony słucha Ewangelii i przyjmuje ją, to mocą tej Ewangelii jest wyrywany z Królestwa Ciemności i przenoszony do Królestwa Światłości. Oczywiście wtedy, kiedy to Ewangelię przyjmuje. Natomiast gdy dziecko Boże słucha Ewangelii i rozważa ją, nie potrzebuje już być wyrywany z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, bo jest już wyrwany. Natomiast Ewangelia niesie o wiele większe bogactwo niż tylko naukę o tym, jak zostać zbawionym. Ewangelia niesie bogactwo też o tym, jak trwać w Chrystusie, jak się do Niego upodabniać, jak radzić sobie w kłopotach, jak walczyć z opresjami. I trochę celowo użyłem tutaj takich słów, które jakby wskazują na człowieka, co człowiek musi robić. Celowo dlatego, że ja osobiście nie zgadzam się z tym, że Ewangelia mówi o tym, co człowiek ma zrobić. Uważam, że Ewangelia przede wszystkim mówi o tym, co Bóg robi w naszym życiu. A o tym warto słuchać. Myślę, że każde dziecko Boże potrzebuje słuchać o tym, co Bóg robi. Na początek dwa słowa dla ludzi, którzy jeszcze nie identyfikują się może z Ewangelią, może jeszcze do końca y, może słyszeli, ale, ale nie wierzą w nią jeszcze. Chcę wam powiedzieć, że Ewangelia trwa, ona jest, jest czas łaski. Są ludzie, którzy tę Ewangelię głoszą. Nie jesteście w miejscu, w którym tej Ewangelii musicie mocno szukać jeździć od miasta do miasta, szukać jakiegoś cudotwórcy, który swoją mocą przeniesie was do Królestwa Światłości. Ta Ewangelia żyje w sercach dzieci bożych. Chcecie odnaleźć Ewangelię? Zwróćcie się do Dziecka Bożego. Zapytajcie. I nie czekajcie, nie zwlekajcie do jutra, za miesiąc czy za pół roku. Zróbcie to już dziś. Dziś zapytajcie się o Ewangelię dziecka Bożego, którego znacie. Niech wam powie. Niech wam po prostu opowie, czym Ewangelia jest. I uwierzcie w nią. Powiem jeszcze jedno. Ewangelia jest piękna. To jest naprawdę dobra, no, dobra nowina dla ludzi. To nie jest nowina, która was zdołuje i sprawi, że nie wiem, poczujecie się ciągnięci do czegoś gorszego niż to, w czym jesteście. Ewangelia jest piękna i za chwilę będziecie słuchać, jak będę mówił, do dzieci bożych i mam nadzieję, że zanęci was piękno tych słów, które są już kierowane do ludzi zbawionych. Przeczytam teraz z piątego rozdziału tego samego listu apostoła Jana. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem,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 co jest ważne tak w tym kontekście Ewangelii. Być może ominę tutaj niektóre wersety, proszę, nie miejcie mi tego za złe, jeżeli ktoś będzie chciał z Was porozmawiać o tych wersetach, które opuszczę, możemy później w szerszym gronie się nad tym skupić. Natomiast dzisiaj, ponieważ jesteśmy ograniczeni czasem i myślę też moim merytorycznym przygotowaniem na, na te tematy, ominę niektóre rzeczy. Zacznę może od tego, dlaczego wybrałem, znaczy wybrałem, no, dlaczego akurat z tym słowem do Was przychodzę, dlaczego akurat z Ewangelią. Uważam, że Ewangelia dla nas, dla Bożych dzieci jest piękna i to piękno jej rośnie z każdym dniem, kiedy ją poznajemy. Dlatego myślę, że warto ją rozważać, warto ją nosić w sercu i o niej mówić. Jest to ta nauka, która absolutnie przenosi to skupienie z człowieka na Boga. Absolutnie oddaje chwałę Bogu. W Ewangelii nie ma miejsca na to, żeby wywyższyć człowieka, jego zdolności, cokolwiek, czym mógłby się człowiek chlubić. O ile coś takiego ma, nie? no bo niektórzy mają, ja niewiele, ale nawet gdybym coś tam miał, to w kontekście Ewangelii nie ma co się chlubić. Ewangelia zaczyna się od pokuty lub przynajmniej bardzo często i może gdzieś się zwykło myśleć, że pokuta to jest ten element, który należy do człowieka, który zależy od człowieka, który jest jego udziałem w Ewangelii. Pewnie znana jest debata na ten temat, ja nie chcę jakby w nią wchodzić, chcę się tylko podzielić z wami tym, co sam wierzę. Ja wierzę, że nawet pokuta nie jest udziałem człowieka. Że, jak to było w moim przypadku... Jak to było w waszym, przypomnijcie sobie, czy odwracając się od starego życia, zrobiliście to własną mocą. A jak to się zaczęło? Czy gdy Bóg pokazał nam grzechy, albo inaczej, czy gdy zobaczyliśmy swoje grzechy i swoją grzeszność, to zobaczyliśmy dlatego, że tak długo się wpatrywaliśmy, że zobaczyliśmy? Ja wam się przyznam, że długo patrzyłem i nie widziałem, aż przyszedł moment, w którym zobaczyłem i wierzę, jestem przekonany, że to jest łaska Boża. Że Bóg przychodzi i po prostu w swojej łasce pokazuje nam naszą niegodność, naszą nieprawość, nasz brak możliwości zbawienia samych siebie i wszystko, co się z tym wiąże. Samo odwrócenie się w pokucie od starego życia do nowego życia, czy ktoś z nas mógłby się odwrócić do czegoś, czego nie zobaczył, co mu nie zostało pokazane? Jak gdy nie widziałem Chrystusa, gdy nie widziałem Boga, do czego miałem się odwrócić? To, w czym tkwiłem, było najlepsze z tego, co znałem. Mógłbym się odwrócić w nicość, tak? w jakąś próżnię i powiedzieć, o, spróbuję się odwrócić, zostawić stare życie, może tam będzie coś lepszego. Nic takiego nie było. Człowiek, który się odwraca do starego życia, mówię w mocy Ewangelii, odwraca się do piękna zbawienia i do piękna Bożych obietnic, Bóg przenosi nasz wzrok bardzo szybko z nas samych na Chrystusa, który bierze nasz grzech na krzyż, umiera i w chwale z martwych wstaje i obiecuje życie wieczne, obiecuje, że będziemy Jego dziećmi. To jest pokuta, tak? Tak się kończy pokuta. Pokuta kończy się tym, że człowiek się odwraca i zostawia stare życie i już kroczy w nową stronę, w stronę pięknego Boga, w stronę piękna nowego życia. Apostoł Jan pisze ten list, tak jak ja przynajmniej to widzę, po to, żebyśmy wiedzieli, że to że zostawiliśmy stare życie i zwróciliśmy się ku nowemu, to nie zwróciliśmy się ku jakiejś iluzorycznej obietnicy, która, wiecie, może się uda, a może się nie uda. Apostoł Jan wie, bo pisał o tym w Ewangelii, że Syn Boży, przyszedł na świat po to, żeby zbawić ludzi, żeby zbawić. Nie, żeby zaoferować zbawienie, które może będzie sukcesem, a może nie będzie. My wiemy, że nie wszyscy będą zbawieni, bo to wynika ze Słowa Bożego, ale wiemy, że ci, którzy zbawieni będą, będą zbawieni Jego mocą, przez Jego ofiarę. I my, którzy wierzymy, wiemy, że jesteśmy zbawieni. W tym piątym rozdziale apostoł Jan pisze tutaj kilka razy o tym, co powinniśmy wiedzieć. Myślę, że gdyby człowiek, tak wiecie, z automatu cały czas wiedział o tych rzeczach to być może nie powinniśmy się już nie powinniśmy sobie tego przypominać apostoł Jan być może już tego listu by nie napisał bo by wiedział że wszyscy wiedzą ale on pisze że wiemy że powinniśmy wiedzieć i ja sobie zadaję pytanie dzisiaj i zadaję pytanie to też wszystkim Bożym dzieciom czy wy czy my czy my wiemy, że mamy życie wieczne? Dzieci Boże wiedzą, że mają życie wieczne. O tym mówi ten list. Natomiast czasami coś nam przysłania tę wiedzę. I są to rozmaite rzeczy. Pierwsza, taka najważniejsza, która myślę, która przysłania nam tą prawdę, która powinna w nas, w nas żyć, to jest grzech. Problem grzechu apostoł rozwiązuje tu, myślę, teologicznie bardzo, bardzo klarownie, pokazując, że Pan Jezus zniszczył moc grzechu. Natomiast czasami w życiu dzieci bożych grzech się pojawia i nie ma sensu mówić, że jest inaczej. Nie ma sensu okłamywać siebie, nie ma sensu okłamywać innych. Pojawia się grzech w życiu. Tylko różnica między dzieckiem bożym a dzieckiem tego świata, może tak powiem, jest ta, że dziecko Boże w grzechu nie trwa. Bo nie musi. Bo ma orędownika w niebie, Pana Jezusa. W rozdziale drugim apostoł Jan pisze Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Ten list jest napisany i ten rozdział po to, żebyśmy nie grzeszyli. Jednak gdy kto zgrzeszy,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 Powinno jak najszybciej iść do Boga po przebaczenie Nie dajmy się w tym grzechu usidlić Nie dajmy się w tym upadku, wiecie, zostać na długo To nie ma sensu, bo to nie jest nasze ani powołanie Ani, wiecie, ani to nie jest nasza natura Walczmy z grzechem. Walczmy, ale właśnie w ten sposób. Przychodźmy po przebaczenie do Boga. Rozmawiajmy o tym też w gronie braci i sióstr. Nie róbmy z tego powodu, z powodu naszych upadków jakiegoś tematu tabu. Nie ma sensu udawać, wiecie, nie ma sensu yy, udawać kogoś, kim nie jesteśmy, czyli doskonałych, niegrzeszących, nieupadających ludzi. Mamy orędownika u Ojca, mamy przebaczenie. Pan Jezus nam przebacza. Jesteśmy Bożymi dziećmi. On nas nie odrzuca wtedy, kiedy przychodzimy do Niego w upadku. Kiedy przychodzimy do Niego ze skruszonym sercem, z prośbą o wybaczenie, nie odrzuca. Co jeszcze może nas pozbawić, może powiem tak, tej radości z wiedzy o tym, że jesteśmy dziećmi bożymi? Może tak mówię nie po kolei, tak jak ten list mówi, natomiast chcę wymienić te rzeczy, które uważam, że... Że są dzisiaj takim po prostu zagrożeniem dla nas. Zagrożeniem w sensie nie, że wiecie, że, że to nas pokona, tylko takim zagrożeniem, że, że musimy po prostu się tego wystrzegać. Werset 21-5 rozdziału. Dzieci, wystrzegajcie się Bożków. Amen. Wiecie, na pozór tak trochę ten werset jakby odstaje, nie wiem, może, może tak nie pasuje do myśli, można by tak pomyśleć, tak? do tej myśli głównej, która tutaj płynie w tym, w tym liście. Ale ja myślę, że pasuje. Nie chodzi tutaj oczywiście o bożków w znaczeniu tych, wiecie, te drewniane figurki jakieś czy obrazki, bo no dzieci Boże kochane, nie musimy się bać drewnianego posążka, jakiegoś wymyślonego obrazka tak, Bożego. Natomiast myślę, jestem tak w sercu głęboko przekonany, że apostoł Jan miał tutaj na myśli fałszywe nauki, które się wkradają, o ile mogą, do zborów, które krążą naokoło, które gdzieś burzą nasz spokój, burzą tą radość, która powinna być udziałem dzieci bożych. Wystrzegajcie się tych bożków, wystrzegajmy się ich. Dlaczego? One nam krzywdy nie zrobią, w takim sensie, wiecie, ja się nie boję, że Ktoś, kto głosi krzywą naukę, sprawi, że ja, nie wiem, zbawienie stracę, tak, albo przestanę być Bożym dzieckiem. Nie w tym sensie, ale wiem, że mogą takie nauki narobić wiele szkód w społecznościach między braćmi, nawet w życiu osobistym dziecka Bożego na jakiś czas. Apostołem pisze, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Czasami rodzi się takie pytanie, no co z tymi braćmi, którzy gdzieś, wiecie, w tych zborach zwiedzionych siedzą i, i tak tkwią w jakichś błędach, co z tymi nauczycielami, którzy wydają się, że, no, że są kochanymi braćmi, ale skręcają w jakieś dziwne nauki. Głoszą coś, co nie przystaje do Słowa Bożego. Ja wierzę, że dzieci Boże mają nad tym zwycięstwo. Że w ostatecznym rozrachunku... Kiedy staniemy przed Panem jako Jego dzieci w tym dniu, w którym już nie będzie możliwości wykręcania się. Wierzę i jestem przekonany, że zanim to nastąpi, dzieci Boże zwyciężą te złe nauki. Zwyciężą. Bo to. Bo Chrystus zwycięży Wszystko co narodziło się z Boga Zwycięża świat Kochani, ale musimy się wystrzegać Tych nauk, musimy się wystrzegać tych bożków To są, to są rzeczy, które Mogą zmącić nasz pokój I mogą dużo szkody narobić Dlatego ja osobiście cieszę się, kiedy bracia mocni w wierze stają, demaskują pewne rzeczy, pokazują, co jest krzywą nauką, co nie jest, co przystaje do Słowa Bożego, co nie przystaje. Nie bagatelizujmy tego i módlmy się raczej za tych, którzy mają to poznanie, którzy widzą i potrafią wiecie, stać, i, i bronić Kościół przed tymi naukami. Apostoł Jan pisze, że słowa te kieruje do dzieci bożych po to, aby radość była pełna. Jakoś tak wiecie, smutno mi o tym może mówić i ciężko, ale y, ja dostrzegam. Być może y, wy też, mam nadzieję, że tak. Y, dostrzegamy, że y, to życie w Chrystusie, życie w Kościele, nasza społeczność. Y, nie zawsze cechuje się. Y, Radością. Ale teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o, broń Boże, o jakąś wesołość, tak, o coś takiego, żebyśmy teraz spotykali się po to, żeby się razem pośmiać. Chodzi mi o, o tą radość, która płynie z faktu, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Ze smutkiem czasami obserwuję lub, yy, lub czasem może doświadczam też. Gdy przychodzą takie myśli na dziecko Boże, które mówią, a czy na pewno jesteś Bożym dzieckiem? A czy, zobacz, wczoraj nagrzeszyłeś, to jesteś czy nie jesteś? A zobacz, tu obok ciebie żyje brat, który jest taki święty, a ty taki burak, to jesteś dzieckiem, Bo dzieckiem Bożym, czy nie jesteś? Mi się bardzo często zdarza zachować w sposób niegodny dziecka Bożego. Z przykrością wam to mówię, ale, ale taka jest prawda. I wtedy gdzieś na horyzoncie pojawia się właśnie ta myśl. Czy Ty jesteś dzieckiem Bożym? Kochani, ja się bardzo cieszę i, i wiecie, może to tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś niewłaściwie, ale bardzo się cieszę, że, że Bóg mnie chroni przed tego typu myślami, że pokazuje mi w swoim słowie, że to, że jestem Jego dzieckiem i że dostałem życie wieczne, to nie jest jakieś, wiecie, chw jakieś chwilowe. To nie jest na dziś, tak, ale z taką klauzulą, że jutro mogę to stracić, że jutro mogę tego nie mieć. Ja sobie zdaję sprawę, że w Kościele w chrześcijańskim środowisku istnieje debata na temat tego, czy zbawienie można utracić, czy zbawienia nie można utracić. Ja dzisiaj nie chcę, wiecie, mówić i rozbierać tej doktryny na czynniki pierwsze, żeby wykazać, że zbawienie jest utracalne albo że jest nieutracalne. Nie chciałbym dzisiaj mówić o, o tym, co to znaczy utrzymać zbawienie, donieść to zbawienie do końca. Jeśli Bóg pozwoli, to będziemy w gronie naszym tutaj braterskim te sprawy rozważali, bo są na pewno warte tego. Natomiast to, z czego dzisiaj się cieszę i to, co dzisiaj mnie osobiście raduje i czym chciałem się z wami podzielić, to to, że Biblia mówi o życiu wiecznym które jest w Chrystusie Jezusie i że to życie zostało nam dane. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe.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 Mówili Mu, że Ty sam o sobie świadczysz, Ty jesteś tylko człowiekiem, kim Ty jesteś, że w ogóle możesz takie rzeczy mówić. Natomiast Pan Jezus powiedział, że On sam o sobie nie świadczy, że świadczy On i świadczy Ojciec Jego, że Jego świadectwo jest prawdziwe. I myśmy uwierzyli, że Jego świadectwo jest prawdziwe.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 Kochani, ja mam, ja wierzę, że Wy też macie życie wieczne. I nie jest to tylko intelektualna wiedza o tym, kim jest Pan Jezus, kim byli apostołowie, o historii. To nie o to chodzi. Kto ma syna, ma życie. My wierzymy, wyznajemy i mam nadzieję doświadczamy tego, że życie nasze wieczne to społeczność z Panem Jezusem i z Ojcem w niebie. To, co dzisiaj mówiliśmy, mamy dostęp do Tronu Bożego. Możemy dołączyć się do chórów anielskich i wielbić Pana Boga. Ale to nie wszystko. Dzięki temu, że mamy życie, Mamy możliwość, zgodnie z naszym powołaniem, być przekształcanymi na obraz Pana Jezusa. To cechuje dzieci Boże. Apostoł Jan napisał ten list, żebyśmy się radowali. Co nas w nim raduje? Powiem wam, co mnie raduje. Jest tutaj wyraźny podział na dzieci Boże, i dzieci diabelskie. Ja osobiście wierzę, że ten list został napisany po to, żeby rozjaśnić nam pewne sprawy, nie po to, żeby zagmatwać, nie po to, żeby zaciemnić i żebyśmy się teraz zastanawiali, czytając tutaj, wiecie, o dzieciach diabelskich, czy, czy czasami ja nie jestem dzieckiem diabelskim. Nie po to ten list jest napisany, ja tak, tak czytam, czytam. a piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Ten list został napisany do ludzi wierzących, do dzieci bożych. Może nie tylko, bo są tu też takie słowa, abyście i wy mieli z nami społeczność. Na pewno list ten jest skierowany też do ludzi, którzy słyszeli Ewangelię, którzy są już wiedzeni pod krzyż, do pokuty, do nowego życia, którzy są już blisko, których już ta światłość oświeca. Apostoł Jan y, według mojego zrozumienia nie adresuje tego listu do dzieci diabelskich. Mimo, że tutaj się pojawiają takie rzeczy, tak? pojawiają się tutaj y, opisy, Dzieci diabelskich, pojawiały się opisy świata, ale list nie jest skierowany do nich, on jest skierowany do nas, żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy ze świata, żebyśmy wiedzieli, że nasza natura to nie natura dzieci diabelskich, to nie natura ludzi, których losem jest potępienie, nieprawość, kroczenie w ciemności, nic z tych rzeczy. Owszem, ludzie, którzy są w świecie i stykają się z tym listem, też mają możliwość usłyszeć o sobie. No tak jest napisany ten list, że jak ktoś jest w świecie i wie, że nie jest dzieckiem Bożym, to usłyszy też coś tutaj o sobie. Natomiast... Yy... Ja jestem przekonany, że apostoł Jan napisał go do dzieci bożych po to, żebyśmy naprawdę wiedzieli, że nie mamy niczego wspólnego już ze światem. Niczego. Może oprócz przeszłości naszej, to, to tak. Ale przyszłość na pewno nie. Naszą przyszłością nie jest piekło, nie jest yy, wieczne oddzielenie od Boga, Naszą przyszłością jest niebiańska ojczyzna. Teraźniejszość. Kochani, świat nie upodabnia się do Pana Jezusa. Nie ma mowy. To mogą nas tam w filmach oszukiwać, że w świecie też jest, są wszystkie te cnoty, które prezentował Pan Jezus. Nic z tych rzeczy. Natomiast dziecko Boże jest przemieniane mocą Ducha Świętego, który działa w nas, który sprawia, że jesteśmy z każdym dniem inni, coraz bardziej przekształceni, przemienieni. Jeśli chodzi o grzech, to już powiedzieliśmy, to, jest, to są dwa światy. Człowiek w świecie nie ma żadnej mocy, żeby się oczyścić sam swoją mocą, swoimi zabieganiami. Dziecko Boże, kochani, od razu. Nie chciałbym, żeby, znaczy myśląc o sobie, tak, i o braciach najbliższych mi kochanych, naprawdę nie chciałbym... Yy... Może to złe słowo, no bo, bo to tak czasami jest, ale bardzo bym sobie życzył, żeby wśród nas nie było takiego zamętu, który gdzieś mógłby nas od tej wiedzy oddalać. Że jesteśmy Bożymi dziećmi, że mamy nową naturę. Nowy zestaw praw i obowiązków, nowe przywileje, tak, ale też inna moc w nas działa. To jest udziałem dzieci Bożych. Jeżeli nie mamy wiary w to, nie mamy pewności, no to musimy o tym rozmawiać. Słuchajcie, musimy. Powinniśmy, może tak. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek, wiecie, tkwił w takim miejscu, w którym ta radość jest mu obca, gdzieś przygasła, już jej nie ma. 20 lat temu była. O, wtedy Bóg oczyścił mnie z grzechów, była radość, a dziś? No, dziś nie ma, no bo... No bo co? Ja wiem, że... Dzieje ludzi są pokomplikowane i że każdy ma swoje historie, którego w jakiś sposób być może od tej radości też oddzielają. Ale apostoł zdaje się nie, nie podchodzi do tego tematu w taki sposób, że teraz będziemy analizować Każde życie po kolei tutaj w tym słowie, bo być może do któregoś życia to nie przypasuje. Ten list pasuje do życia dzieci bożych, po prostu pasuje, bo on jest do nich skierowany właśnie po to, żeby swoją pracę wykonał. Jeszcze jedna rzecz, która mi teraz jakby sobie przypominam, że uważam, że jest istotna, to, jest, to są jeszcze o tych, o tych bożkach chcę powiedzieć, o tych, o tych fałszywych naukach, o tych fałszywych o tych kłamstwach, które są rozsiewane naokoło, a, a niestety musimy dać im odpór, musimy się, musimy się ich wystrzegać.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 Dostaliśmy rozum od Boga, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I ja osobiście dziwię się, choć nie w takim sensie, że jestem zaskoczony, tylko mam pewien kłopot kiedy w środowisku chrześcijańskim, w środowisku ludzi, którzy wyznają Chrystusa, którzy mienią się dziećmi Bożymi i, i tak żyją, i tak żyją, jak dzieci Boże, gdy w tym środowisku jest jakaś debata a propos boskości, Pana Jezusa. Czy często to słychać? No nie wiem, może nie często, może, może gdzieś to rzeczywiście wypływa w jakichś rozmowach, albo gdzieś dociera od nas częściej może z zewnątrz, Także gdzieś tam, albo gdzieś na przestrzeni dziejów w historii jest taka debata. Różne historie słychać, tak, że... Jezus nie miał ciała, tylko żył w jakimś takim duchowym ciele, to ostatnio rozmawialiśmy wczoraj, że Jezus jest Bogiem, ale małym Bogiem, jakimś Bogiem przez małe B, albo że jest jednym z wielu Bogów. Nie wiem, jak teraz wiecie, mam się w ciągu dwóch minut do tego odnieść, bo to jest temat rzeka, natomiast jest to na pewno jedna z tych rzeczy, która odbierze prędzej czy później dziecku Bożemu radość. Jeżeli przy, nie, nie, pójdziemy, skręcimy w jakąkolwiek naukę, która zdetronizuje Pana Jezusa, która w jakikolwiek, chociaż najmniejszy sposób odbierze Mu chwałę w Ewangelii, polegniemy. Nie damy rady. Dlatego apostoł pisze wystrzegajcie się bożków, zaraz potem. Wystrzegajcie się tego. Chwała Bogu, że Ewangelia nie pozostawia cienia wątpliwości, kim jest Jezus. Natomiast te wszystkie dyskusje, które próbują albo mają na celu yy, przeniesienie tak, tej, tego, tych zasług z Chrystusa na człowieka. O tym mówił apostoł Paweł, kiedy walczył z wrogami krzyża, którzy próbowali dołożyć coś jeszcze do Ewangelii. O tym, myślę, mówi też Jan tutaj, który też się borykał z tą mocą antychrysta wyrażaną w ludziach, którzy próbowali zniekształcić w jakiś sposób obraz Jezusa. W jakikolwiek, tak? Tam akurat w tamtym czasie byli ludzie, którzy mówili, że nie wiem, że Jezus nie miał ciała, albo ktoś tam inny mówił, że Bóg Jezusa opuścił przed jego męką. Różne rzeczy pojawiały się. My musimy wiedzieć, musimy znać Ewangelię Kochani, ja przecież teraz Nie wyłożę tej Ewangelii tutaj, z tego miejsca Chciałbym tylko nas zachęcić Żebyśmy żyli Ewangelią Żebyśmy rozmawiali o niej Napełniali się nią Żebyśmy po prostu byli jednomyślni w tym Dążyli do tej jednomyślności Żebyśmy nie dali sobie wykraść Piękna Ewangelii Żebyśmy nie dali sobie wykraść boskości Jezusa, dziedzictwa naszego, naszego synostwa w Panu. Ja wiem, że wiele z tych debat jest, już tak na zakończenie może powiem, wiele z tych debat jest rozległych, one są rozległe, tak, co są... Dziesiątki lub setki argumentów. Ludzie już czasami się w tym gubią, czasami mówią, że ja nie chcę już w tym uczestniczyć. Kochani, nie musimy uczestniczyć w debatach, ale musimy wiedzieć to, co tutaj apostoł Jan mówi, że mamy wiedzieć. Musimy wiedzieć, że kto ma syna, ma życie. Musimy wiedzieć, że kto nie ma syna, nie ma życia. Chociaż to może bardziej dotyczy nie dzieci bożych. Musimy wiedzieć, że jeżeli prosimy o coś Ojca zgodnie z naszą wolą, to On wysłucha. Z Jego, przepraszam. Bum. Musimy wiedzieć, że jeżeli narodziliśmy się z Boga, to nie grzeszymy, w sensie nie trwamy w grzechu. I nie trwamy. Kochani, nie trwamy. Jeżeli ktoś trwa w takim sensie, że już przydłu przydługo upada albo zbyt często, napominajmy jedni drugich. To nie ma sensu trwać w grzechu. To nie jest, to nie jest dla nas. Wiemy też, że Syn Boży dał nam rozum, aby rozpoznać prawdziwego Boga. Nie dajmy się okraść fałszywym naukom, bożkom, zwodzicielom. Nic z tych rzeczy. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Kochani, dziś zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. W momencie, kiedy Bóg nas zrodził, stał się naszym Ojcem. Dziecko to nie jest najemnik, któremu dzisiaj dam pracę, zapłacę, a pojutrze go pogonię. Dziecko Boże to nie jest ktoś komu Bóg daje jakieś przywileje na moment, a później za złe zachowanie te przywileje odbiera. Ja chcę wierzyć w Ewangelię, która wywyższa Pana Jezusa we wszystkim, wywyższa Boga we wszystkim. Pokazuje, że Mocą i dzięki pracy Ducha Świętego dzieci Boże spotkają się kiedyś w niebie, w komplecie. Dzieci Boże spotkają się w komplecie. Nie wiem, nie pokazuję dzisiaj palcem, kto jest, kto nie jest. To nie o to chodzi, ale wy wiecie, to pisze apostoł Jan do dzieci Bożych, że wy wiecie, że nimi jesteście. Nie powiedziałem niczego nowego, powtórzyłem się pewnie 45 razy, ale mam nadzieję, że gdzieś te słowa w nas będą pracowały. Jeśli Bóg pozwoli, będziemy o tym rozmawiać, będziemy może się troszeczkę spierać, bo ten kontekst ma swoje różne... Meandry od nogi, zawiasy, i zaraz ktoś może przyjść oczywiście do mnie, ale przecież są fragmenty o tym, że zbawienie można stracić. Kochani, zapraszam. Róbmy to, rozmawiajmy o tym, dyskutujmy. Ja Was zachęcam do tego, w co wierzę. Kiedyś wierzyłem, że zbawienie można utracić. Tak głosiłem. W szczerości. Nie chcę was okłamywać dzisiaj. Chcę, żebyście wiedzieli, zrozumieli, dlaczego do was to też mówię. Bo z dnia na dzień, im bliżej jestem Boga, tym bardziej widzę, że to jest Jego dzieło. To jest Jego łaska. Absolutnie, do samego końca. Od momentu mojej pokuty do momentu, kiedy spotkam się z Nim w domu Ojca I to chcę wam głosić dzisiaj Módlmy się bracia, siostry Żeby Słowo Boże Wykonało w nas swoją pracę Bo ja przekazałem Tak jak umiałem Niechlujnie Ale między wierszami moimi Były wiersze Ze Słowa Bożego One są najważniejsze Weźmy list Jana w domu, czytajmy go, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I jeszcze dwa słowa do niedzieci Bożych. Kochani, mam nadzieję, że, yy, że Bóg was pociąga do siebie, że to, że słuchacie Ewangelii, że jeżeli... Przychodzicie, szukacie, pytacie. Ja wierzę osobiście, że to nie jest z was. To nie jest wasza ciekawość ludzka. To dobry Bóg was wiedzie do Ewangelii. Jeśli dziś ten głos słyszycie, może troszeczkę, jakiś szept, dziś się módlcie o to, by wam Bóg oświecił. Oświecił te sprawy, bo Bóg jest światłością a nie ma w nim żadnej ciemności. On wam nie zagmatwa. Dzięki. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, prawdziwie Ty jesteś światłością, a nie ma w Tobie żadnej ciemności. Dziękujemy, że możemy w tej światłości trwać przez krew Jezusa Chrystusa, Twego Syna, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dziękujemy, że nawet jeśli zgrzeszymy ty w swej sprawiedliwości odpuszczasz nam grzechy i oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Nie ukrywamy ich, nie szukamy samousprawiedliwienia, ale przyznajemy się, że zgrzeszyliśmy i szukamy Twego miłosierdzia, szukamy Twej łaski. Ty w swej sprawiedliwości oczyszczasz nas, uświęcasz nas. I możemy trwać dalej w społeczności z Tobą. Modlimy się, abyś dopomógł każdemu z nas nie grzeszyć. Abyśmy to zwiastowanie o Twojej sprawiedliwości i Twojej światłości tak przyjęli. Aby w Tobie trwać i z Twojej zwycięskiej mocy czerpać. Aby pokonywać grzech, aby pokonywać pokusy. Aby wzrastać w świętości. Aby nasze myśli nie były skażone, nasze serca nie były dalekie od Ciebie, ale byśmy doświadczali codziennego uświęcenia w prawdzie Twojej przez moc Twojego Świętego Ducha, tak abyśmy prawdziwie w wierze mogli zwyciężać ten świat. Abyśmy mogli niweczyć dzieła diabelskie, tak jak Ty, Panie, narodziłeś się po to, aby je zniweczyć i niweczysz je wciąż przez Twój Kościół, przez Twój lud. Aby nasza radość prawdziwie była zupełna, abyśmy wiedzieli, komu zawierzyliśmy i abyśmy w tej ufności, że Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, będziesz je pełnił aż do dnia Pana Jezusa Chrystusa. Zachowasz i ustrzeżysz tych wszystkich, którzy są Twoimi dziećmi, którzy prawdziwie narodzili się z Twego Ducha i których zachowasz w wierze do końca dni. Modlimy się też o tych wszystkich, którzy widzimy, upadają, o tych wszystkich, którzy widzimy, tracą wiarę, o tych, którzy schodzą z drogi wiary z powodu miłości, pieniędzy, miłości tego świata, z powodu ułudy, ułudy grzechu. Wołamy, Panie, byś nad nimi się zmiłował i przemawiał do ich serca, aby się opamiętali i zawrócili do Ciebie, aby nie okazało się, że chociaż byli z nami, tak naprawdę nigdy nie należeli do Ciebie, nigdy nie byli z nas. Modlimy się, kochany Panie, o Twoje zbawcze dzieło w sercach tych, którzy wciąż się wahają, którzy słyszą Ewangelię, którzy, którym podoba się Ewangelia, który, którzy nie powiedzą złego słowa na Ciebie, ale których serca nie są poddane Tobie jako Panu którzy nie przyjęli i nie doświadczyli mocy Ewangelii, która zmienia życie, która przynosi pokój do serc, która przynosi radość i szczęśliwość i ufność i moc Ducha Świętego, aby żyć dla Twojej chwały. Prosimy, kochany Boże, byś ich ku Tobie pociągał. Prosimy o członków naszych rodzin, naszych bliskich, nasze dzieci, rodziców, krewnych. Panie, wołamy do Ciebie, Zmiłuj się nad nimi. Prosimy o naszych sąsiadów, sympatyków tego zboru. Zmiłuj się nad nimi. Panie, pociągaj ku Tobie i otwórz oczy na poznanie Ciebie w Twym wielkim dziele zbawienia, w Twym wielkim dziele miłości i poświęcenia samego siebie, aby zgładzić nasz grzech, aby wyrwać nas z ciemności i przenieść do Twojego Królestwa Światłości. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie i prosimy o łaskę i pomoc i światło, abyśmy chodzili w prawdzie i radowali się w prawdzie. Amen. Zachęcam bracia, siostry jeszcze do modlitwy, zanim będziemy śpiewać i wspominać śmierć, mękę, zmartwychwstanie naszego Pana. Że, że to słowo jest prawdą, to powiedziałaś właśnie, że co rozpocząłeś, się i dokończysz, dzięki Ciu Pani, że właśnie rozpocząłeś nas, ustawę dzielu, to Ty jak jesteś w dokończyć, że nie musimy polegać w tym sobie, bo chociaż jesteśmy prawie głębi właśnie, ale ja, to do nas nie dałeś i tylko nie muszę to dokończyć. Dzięki Ciu Pani za to, że, że, że wy sprawiłeś, rozporiłeś się Masz swoje dzieci do tej ziemi, prawda? przychodzisz z tym do nas, co ty nam to dałeś w tym miejscu? Ty że są dwa panie, i zachodzisz w tym miejscu. Dzielić pana za to. Amen. amen. Panie, że przyszedłeś na świat po to, aby ludzi zbawić i zbawiłeś mnie, zbawiłeś, zbawiłeś między innymi mnie, zbawiłeś moją rodzinę, Pani, dziękuję Ci za to, ale są też ludzie, którzy jeszcze nie są zbawieni, nie chcemy, aby Ewangelia z nas płynęła. Nie tylko w słowach, ale przede wszystkim przez święte życie. Przez to, że ludzie będą widzieli w nas to światło i piękne Ewangelii. Panie, nikt z nas nie ma siły, żeby coś takiego osiągnąć samemu, samemu z siebie. Ale Twój Duch Święty pracuje w nas. Boże i prosimy Cię. Tyle swojego Twojego ducha jeszcze nie widział. Panie w moim życiu, żeby tego tym mocy Ducha Świętego było więcej. O to Cię Panie proszę, bo na niczym innym nie mogę polegać. Wierzę, że Ty chcesz przemieniać swoje dzieci. Panie, jest tak wiele rzeczy, które musisz pewnie skruszyć. Wierzę, że Twój Bóg nie tylko w łodności przemienia, ale też niektóre rzeczy muszą być wypalone z bólem w Może nie proszę o doświadczenia, których nie mogę zmieścić, ale Ty takich myszyłasz, jak powiedziałeś. Panie, dzięki Ci, że Twój działa, aż do dzisiaj będzie działał w końca. że dopóki czas łaski jest, możemy wiedzieć, wierzyć, że ludzie będą rozmawiali. Szczególnie, Panie, proszę Ci, o naszą rodzinę, o naszą społeczność, najbliższych ludzi. Płać na sercu coraz bardziej. Rozmiękczaj nasze serca, tak, by się przejmowały losem ludzi niezbawionych. nasze serce było cały czas przejęte tym. Nie będę nam odpoczywać, Panie, w naszym zbawieniu, ale chcemy być użyteczni w tym Królestwie. Chcemy. Twoje zbawione dzieci miało udział w Twoim Wielkim dziele. Posyłaj Panie, wzbudzaj Ewangelistów, wzbudzaj Panie tych, którzy będą mączali. Wzbudzaj braci, którzy wezmą odpowiedzialność za trością, za Słowo Boże. Wzbudzaj tych Panie, którzy będą się troszczyli, opiekowali, pokazywali ciepło, gościnę, Panie, daj nam takie serce, by modlić się za chorymi, za słabymi, za tymi, którzy się gdzieś w upadkach jakichś pogłębiają albo są pognębieni. Panie, prosimy Cię o dzieci Twoje. Daj nam ducha, mądrości, ducha rozumu. Chili rozróżnić, jak to jest wola Twoja względem nas i zgodnie z tym, że panie, jest u Ciebie do Ciebie. Panie, prosimy Cieło, bo tylko u Ciebie, Panie, nie jest, tylko u Ciebie jest duch Twój zmiłowanie, i wszelka moc. Zmiłuj się, Panie, nad nami, kiedy grzeszemy, kiedy upadamy. Proszę Cię, Panie, litość. Przejmij nasz rękę serca, tak byśmy nie upadali ciągle w te same grzechy, ciągle w te same upadki. Chcemy dojrzewać lepiej w tym, chcemy wzrastać. Boże, ale do Ciebie wołamy, bo do tego u Ciebie jest pomoc, u Ciebie jest wszelka pomoc. Dzięki Panie, że wysłuchujesz nas. Panie, dzięki Ci są. Ty jesteś głowiem, który słyszy. Bardzo. Ja Ci dziękuję Pani Jezu za tego brata, który dzisiaj z tego To ja bym się dalej ze Ciebie rozwijał teraz głębi się poznała Bogosławkiego i do rodzinę. Aby był pomocą dla pastora służbów. Dziękuję Ci za niego. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że nie musimy sami zmazywać naszych grzechów przez nasze jakieś religijne starania i wysiłki, ale możemy przyjść do Ciebie, który oddałeś za nas swoje życie, który w nasze miejsce cierpiałeś, w nasze miejsce umarłeś, dźwigając na sobie nasz grzech. Cały, grzech całego świata, nieprawość tych wszystkich, którzy swoim staraniem i wysiłkiem nie byli w stanie zmazać choćby jednego najmniejszego grzechu. Twoje prawo mówi, iż zapłatą za grzech jest śmierć. I jeśli chcielibyśmy zmazać nasze grzechy, musielibyśmy umrzeć. Ty, Panie, wziąłeś na siebie naszą śmierć. Ty w nasze miejsce cierpiałeś i umarłeś i w ten sposób zgładziłeś nasz grzech, w ten sposób zapłaciłeś sprawiedliwą cenę, abyśmy my mogli doświadczyć przebaczenia grzechu, abyśmy mogli doświadczyć obmycia z wszelkich naszych przestępstw i nieprawości. Wielbimy Cię, Panie nasz, że złożywszy Raz na zawsze doskonałą ofiarę stałeś się arcykapłanem nowego przymierza pokonałeś śmierć tak jak obiecałeś powstałeś z martwych po trzech dniach i trzech nocach przebywania w grobie powstałeś z martwych i żyjesz i orędujesz za nami I jesteś pośrednikiem nowego przymierza Pośrednikiem między każdym człowiekiem, który wzywa Twego imienia, a świętym, nieskalanym grzechem, doskonałym, sprawiedliwym Bogiem. Wielbimy Ciebie, nasz Panie, nasz Zbawco, Odkupicielu, Ty, przez którego przystępujemy do świętego Boga. Ty nam zostawiłeś tę pamiątkę, Twojej męki, Twojego cierpienia, Twojej ofiary, kiedy swoim uczniom przykazałeś, aby tak Ciebie wspominali, łamiąc chleb i jedząc tego chleba, pamiętając, że ten chleb to pamiątka Twego ciała, że Ty prawdziwie Przyjąłeś i żyłeś i umarłeś w ludzkim ciele, poświęciłeś samego siebie, cierpiąc i umierając w ciele za nas, aby w ten sposób potępić grzech w ciele, aby w ten sposób zgładzić grzech. I my, Panie, łamiemy ten chleb i prosimy, byś go błogosławił. Abyś dał nam godnie jeść z tego chleba, rozumiejąc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem czy innymi kosztownościami zostaliśmy wykupieni z naszego grzechu i marnego postępowania, ale drogocenną krwią, drogocennym cierpieniem, drogocenną śmiercią. Twoją śmiercią, Panie, za nas. Po błogosław. prosimy ten chleb i daj nam łaskę, jeść z tego chleba godnie, wyznawszy nasze grzechy Tobie, odwróciwszy się od wszelkiej nieprawości, pojednawszy się z braćmi i siostrami, uniżywszy się przed Tobą i polegający jedynie na Twojej łasce i Twoim miłosierdziu i Twoim doskonałym dziele. Pobłogosław też, kochany Panie, ten kielich, który jest pamiątką Twojej drogocennej krwi. Krew wołów i kozłów składanych na ołtarzu w tej ziemskiej świątyni nie była w stanie zgładzić grzechu, ale jedynie była zapowiedzią Twojej doskonałej ofiary, przelania Twojej krwi, która nie woła o pomstę, ale która woła o przebaczenie, o miłosierdzie, o oczyszczenie. I wiemy, Panie, że Twoje wstawiennictwo, moc Twej krwi jest skuteczna dla wszystkich, którzy wierzą. I w tej ufności będziemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, wiedząc, że z martwych stałeś i żyjesz i wstawiasz się za nami i przyjdziesz w swej chwale i weźmiesz nas do siebie. Prosimy, posil nas, wzmocnij nas, Panie utwierdź nas w wierze, utwierdź nas w prawdzie Ewangelii, abyśmy prowadzili życie godne Ciebie, abyśmy wielbili Ciebie każdą myślą, słowem i czynem w naszym życiu, utożsamiając się z Tobą w Twojej śmierci, umierając dla siebie samych, dla naszego ja, dla naszych porządliwości i Życia dla siebie I doświadczając tej mocy zmartwychwstania Nowości życia i mocy ducha Aby nowe życie prowadzić ku Twojej chwale Utwierdzaj nas w tej cudownej prawdzie Ewangelii Która zbawiła nas I przez którą jesteśmy zbawiani I będziemy zbawieni, jeśli w niej wytrwamy Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie uwielbienie Amen Bracia i siostry Jesteśmy zaproszeni Aby jeść z tego chleba I pić z tego kielicha Jeśli tylko w nim trwamy Jeśli tylko On dalej Jest naszym Panem Tak jak przyjęliśmy Go jako Pana Tak też w nim trwamy Jesteśmy zaproszeni Aby jeść z tego chleba I pić z tego kielicha Dziękując Mu wielbiąc Go za to wielkie zbawienie, którego On dokonał i dokonuje w nas i ufamy, będzie dokonywał aż do końca naszych dni. Bierzmy i jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, aż przyjdzie. Jeśli nie jesteś dzieckiem Bożym, jeśli w Twoim życiu jest jakaś sprawa, która oddziela Cię od Boga, to jest też czas dla Ciebie, by pojednać się z Bogiem. To jest też czas dla Ciebie, by modlić się i prosić Boga o zmianę tego, co Cię oddziela od Boga. Aby postanowić, by pójść do tych, z którymi trzeba się pojednać i naprawić to, co zostało popsute. To nie jest czas bezczynności, nawet dla tych, którzy nie biorą aktywnego udziału, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. Jest to czas dla nas wszystkich, czas refleksji, czas badania samych siebie, upewniania się, czy w Nim trwamy, czy do Niego należymy, czy prawdziwie jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy Jego chwalcami, jesteśmy Jego świadkami. Niechaj nikt z nas pochopnie nie jest tego chleba i nie pije z tego kielicha, gdyż czyniąc to własny sąd, jemy i pijemy. Ale czyńmy to szczerze w prawdzie. Te osoby, które biorą udział, proszę, aby pozostały stojąc, jeśli ktoś. Nie może, czy nie chce brać udziału. Proszę, aby usiadł. poznacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. te wy oglądać nie będziecie. Bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem ojcem moim, i wy we mnie, a ja w was. To ma przekazanie moje i przestrzega ich, ten nie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, ani światu, Proszę wszyscy do modlitwy jeszcze na koniec. Panie, potrzebujemy Ciebie na każdy dzień. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojej mądrości, Twojej miłości w naszych sercach, Twojego pokoju, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Potrzebujemy Twojej siły, aby toczyć dobry bój wiary. Prosimy, utwierdzaj nas w prawdzie Twojej. Pomóż nam czerpać z tego niewyczerpanego źródła łaski w naszym Panu Jezusie Chrystusie, z którego możemy czerpać łaskę za łaską. Utwierdzaj nas w miłości braterskiej, we wspólnocie Kościoła. Prowadź nas, Panie, w tym, co dobre, co miłe Tobie. Oczyszczaj nas z tego wszystkiego, co jeszcze w nas przyziemne, zmysłowe, egoistyczne, samolubne. Przemieniaj nas i prowadź nas i pomóż nam być Twoimi świadkami w tym ciemnym świecie. Nie wstydzić się Ewangelii. Nie wstydzić się Twego krzyża, ale być odważnymi świadkami Twojego dzieła zbawienia. Uzdalniaj nas do tego, Panie. Daj nam mądrość, daj nam odwagę, daj nam cierpliwość, łagodność, miłosierdzie wobec tych, którzy giną. A Ty używaj nas, Panie, i przemawiaj do nich, pociągaj ku Tobie, zbawiaj. Dokonuj Twego cudownego dzieła i daj nam być tego uczestnikami, daj nam radować się i weselić z całym niebem, kiedy jeden grzesznik choćby nawraca się do Ciebie. Daj nam tego doświadczać, daj nam w tym uczestniczyć, ku chwale Twego imienia. Dziękujemy za tą społeczność, za ten czas, który tu razem spędzamy. Błogosław i to popołudnie przed nami, nadchodzący tydzień. Strzeż nas i prowadź na wszystkich naszych drogach. Powierzamy w Twoje ręce naszych braci i siostry, których nie ma z nami, którzy z powodu choroby, czy też wyjazdu za granicę, czy z innych przyczyn nie mogą być z nami. Błogosław ich, Panie, tam gdzie są. Strzeż ich, zachowuj wierzę, używaj dla Twojej chwały. Prosimy, daj nam wszystkim doświadczać łaski i mocy Twojej każdego jednego dnia. Przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Usiądźmy proszę. Przekazuję Wam, kochani bracia i siostry, pozdrowienia od wierzących, których miałem okazję odwiedzić w zeszłym tygodniu. W Wielkiej Brytanii, ze społeczności w Bedford, w Londynie, w Newcastle, w Leeds. Wszyscy serdecznie Was pozdrawiali, także przekazuję od nich te serdeczne, braterskie, siostrzane pozdrowienia. Wczoraj mieliśmy tutaj Czas postu i modlitwy i przypominam, iż regularnie planujemy w każdą pierwszą sobotę miesiąca kontynuować to, także gdzieś tam to w kalendarzu swoim zaznaczcie. Będziemy starali się o tym przypominać, ale jeśli nie przypomnimy, to się dopytajcie, ale takie są plany, by znowu w pierwszą sobotę listopada tutaj się zgromadzić na post i modlitwę. Abyśmy, tak jak tutaj dzisiaj słyszeliśmy, mogli rozmawiać o tych różnych sprawach, które nie są takie proste i łatwe i oczywiste, co do których różne myśli się pojawiają, różne idee, więc chcemy w tym czasie postu i modlitwy. Oczywiście przede wszystkim modlić się, ale też rozmawiać, też patrzeć Słowo Boże i upewniać się, czy dobrze wierzymy, czy dobrze pielgrzymujemy a w tym wszystkim, w czym jeszcze czegoś nie rozumiemy, czego nie widzimy, no to chcemy modlić się, aby Bóg nas oświecał, abyśmy razem rozmawiając, rozważając Jego słowa, doświadczali Bożego oświecenia, doświadczali tego zrozumienia. To też czynimy w każdą środę o 18, gdy tutaj się spotykamy na modlitwę i rozważanie słowa, Gorąco Was zachęcam, bracia, siostry, byście nie opuszczali tych zgromadzeń. Jeśli możecie, rozumiem, że niektórzy mają jakieś obowiązki, nie są w stanie być. To jest zrozumiałe. Natomiast jeśli możecie być, bądźcie, bo jest to błogosławiony czas i w ten sposób budujemy naszą jedność. W ten sposób dochodzimy do jedności myśli i zdania, które są miłe Bogu. To jest Jego pragnienie dla Jego Kościoła, abyśmy byli jednego serca, aby u nas wszystkich, tak jak w dziejach apostolskich czytamy, było jedno serce, abyśmy wszyscy mówili to samo i abyśmy jednym głosem wielbili naszego Boga. To wymaga naszej, naszego wspólnego zaangażowania. To się nie dzieje tak po prostu kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ta jedność w duchu zostaje nam dana, ale ta jedność umysłu wymaga naszej pracy i przemiany naszego myślenia. Także gorąco was zachęcam, bracia, siostry, byście w miarę możliwości byli obecni i mieli też nastawienie, by służyć, by dzielić się tym, co przeżywacie, co myślicie i w ten sposób ta nasza więź staje się coraz bliższa. Oczywiście poza tym zachęcam do rozmowy, tak jak teraz, żeby uściskać się, porozmawiać, zapytać, co słychać. Szczególnie tych, których nie znamy, bracia i siostry. To jest w tak małym zborze, żeby się nie znać, to jest wręcz niewiarygodne. A dowiaduje się, że niektórzy nawet nie wiedzą, jak ten brat czy tamta siostra mają na imię. Tak być nie powinno. Naprawdę, jeśli z kimś jeszcze nie rozmawialiście tutaj, to wstyd, wstyd Wam powinno być, że tak jest. Że jakimś tam dwóm, trzem osobom tylko zawsze podajecie rękę i z nimi się rozmawiacie, a do innych nie podchodzicie i się nie witacie. Tutaj mamy dzisiaj brata, siostrę Zelblonga, koniecznie ich uściskajcie i poznajcie się z nimi, ale też nie zaniedbujcie tych, których co widzicie co tydzień, nie wiecie, jak nawet na imię mają. No nie, tak być nie powinno, także naprawdę, bracia, siostry, dokładajmy tych starań, żeby mieć normalne, jak, jak w rodzinie, tak? Ja wiem, jak moje dzieci mają na imię, jak moja rodzina ma na imię, chociaż czasami zapominam na chwilę, ale to już moja słaba pamięć. I tak samo w Domu Bożym, no, musimy bracia, siostry dbać o te relacje, naprawdę nie dopuścić do tego, żeby nie wiedzieć jak tamta siostra czy tamten brat mają na imię, to, to, to w ogóle to podstawa, nie? już nie mówię o tym, żeby w ogóle nie zaprosić kogoś do domu, nie spotkać się, nie, nie jakoś tych więzów naszych nie budować, no, dokładajmy starań bracia, siostry, żebyśmy nie stali się czymś, co nie, jak nie jest Kościołem Bożym, gdzie ludzie się nie znają, gdzie tylko po prostu jakieś grzecznościowe gesty i, i kiwania głowami czy jakiekolwiek inne śmieszne zachowania. Nie, chcemy prawdziwej społeczności, chcemy być Kościołem, w którym jest miłość braterska, bo po tym nas poznają, żeśmy uczniami, kiedy mamy do siebie miłość, kiedy mamy o siebie staranie, kiedy modlimy się jedni o drugich i zabiegamy o tą prawdziwą, rzeczywistą jedność, a nie jakąś teoretyczną, która po prostu jest na naszych ustach. Mamy się miłować czynem i prawdą. Amen. Koniec <gry> mojego kazania. Zapraszam do dalszej społeczności.